Minęła siódma, Michał Nogaś, dzień dobry, audycja poranna dziś z Brzegu, Ale teraz w studiu Przemyśliwieckiej są już Romuald Wójcik i Anna Kowalik-Brankati. Jego działalność obsłużyłaby wiele żyć, tak mówi o zmarłym tragicznie Łukaszu Litewce, marszałek Sejmu. Sławomir Cenckiewicz złożył dymisję ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Komisja Europejska przesłała Polsce finalne tekst umowy dotyczący pożyczki sejf. Dziś śledczy mają podać więcej informacji na temat przyczyn wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Tragedia wydarzyła się wczoraj po południu w Dąbrowie Górniczej. Jadący rowerem parlamentarzysta został potrącony przez samochód. Kierowca został zatrzymany, mówi rzecznik prokuratury w Sosnowcu, Bartosz Kilian. Poddano go badaniu trzeźwości. Badanie to dało wynik negatywny. Niezależnie od tego prokurator zlecił pobranie od kierowcy materiału do bardziej szczegółowych analiz. Wedle wstępnych ustaleń zderzenie miało charakter czołowy. Prokura Prokuratura odnosi się z dystansem do nieoficjalnych informacji, jakoby przyczyną tragedii miało być zasłabnięcie kierowcy. Łukasz Litewka był zaangażowany nie tylko w politykę, ale także działalność społeczną i charytatywną. Tak wspomina posła lewicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty. Absolutna tragedia. Łukasz był fantastycznym człowiekiem. To, co zrobił dla tematów, których działał, w działalności charytatywnej, ludzi, zwierząt, obsłużyłoby wiele żyć. Wielka tragedia dla rodziny, tragedia też dla nas, dla jego środowiska politycznego, czyli dla Lewicy. Łukasz Litewka miał 36 lat. Trzy lata temu w wyborach zdobył rekordową liczbę głosów, promując na swoich banerach psy ze schronisk zamiast własnych postulatów politycznych. Dzięki tej inicjatywie setki zwierząt znalazły nowe domy. Mir Sędzkiewicz złożył dymisję ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Historek ma dalej pracować w Kancelarii Prezydenta. Pełniącym obowiązki szefa BBN-u został generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa biura.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 Prezydent rozpoczął procedurę odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. To realizacja programu Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej, mówi Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta. Ale żeby ta jawność nie służyła też konfliktowi politycznemu, tylko żebyśmy odbudowywali zaufanie do państwa, żeby wszelkie teorie spiskowe, czy też domniemania i, i pytania znalazły swoją odpowiedź. Może to być próbą odciągnięcia uwagi społeczeństwa od tematów niewygodnych dla PiS, uważa wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Może to być gra, która ma na celu stworzyć zasłonę dymną od innych problemów, żeby nie dyskutować w przestrzeni publicznej o zonda krypto i powiązaniach polityków PiS i Konfederacji. Donald Trump chyba też powiedział, że będzie odtajniał kwestię UFO. No to mamy takie swoje UFO w Polsce. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Komisja Europejska przesłała Polsce finalny tekst umowy dotyczący pożyczki Safe. O przekazaniu dokumentu poinformowała szefowa komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem na Cyprze. Do rozmowy doszło przed rozpoczęciem unijnego szczytu. Teraz jeśli Polska uzna, że w tym finalnym tekście wszystko jest w porządku, odeślę umowę do komisji, a ta ostatecznie ją zatwierdzi. Wystarczy do tego, jak ustaliłam procedura pisemna.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 Na koniec jeszcze krótka informacja z Krety, którą nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,95. Jego epicentrum znajdowało się 11 kilometrów na południowy wschód od miejscowości Jera Petra. Nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po siódmej głęboko spoglądam mu światłowodem w oczy. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Aż mnie oślepiło, panie Michale, dzień dobry. Najpierw krótkie obowiązki, potem przyjemności. To tak jak u pana. Iga Świątek łatwo do jednego i dwóch pokonała Darię Snigur z Ukrainy. W pierwszym meczu tysięcznika WTA Mutua Open w Madrycie. Pewne zmiany w jej grze, po tym jak dopiero co rozpoczęła pracę z Francisco Roigiem, dostrzega już trener tenisa Michał Gawłowski.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 Niedługo po wygranej ze Snigur Świątek w umownym cywilu była widziana na swego rodzaju performance na Santiago Bernabeu. Na jednym z najsłynniejszych stadionów piłkarskich na świecie usypano ziemny kort, który jest treningowym na czas imprezy na Caja Machica. I wczoraj pokazowy mecz debelowy rozegrali tu tenisiści piłkarze. Rafa Nadal w parze z Tibo Courtois, a po drugiej stronie siatki Janik Sinner i Jude Bellingham. Świątek wcześniej odbiła kilka piłek z Courtois, potem kapitalnie żonglowała futbolówkę głową, warto na to zerknąć w sieci i strzeliła z karnego gola swojemu trenerowi, wspomnianemu już Francisco Roigowi. W gorszym humorze była Magdalena Nett. Nie miała większych szans, coraz lepszą, ledwie 18-letnią Iwą Jowicz ze Stanów Zjednoczonych. Poznanianka przegrała 4-6-1-6. W Mistrzostwach Europy w zapasach, w rywalizacji pań mamy srebrny medal. Wywalczyła go w kategorii 59 kg Jowita Wrzesień. W finale uległa Ukraińce Marii Wynyk 4-8. O złoty medal powalczy dziś z kolei Magdalena Głodek-Liszewska po wygranej w półfinale ze szwedką Eweliną Hulten. To kategoria 57 kg. Jej finałową przeciwniczką będzie turczynka Elwira Sulejman. Teraz piłka i pech Lamina Jamala. Skrzydłowy Barcelony najpewniej naderwał mięsień dwugłowy Uda w środowym ligowym i wygranym starciu z Selton Vigo. Nie dokończy sezonu w La Liga, w którym Blaugrana raczej nie da sobie wydrzeć Mistrzostwa Hiszpanii, ale jest szansa, że zdąży się wyleczyć na Mistrzostwa Świata Oby. A pod koszem wczoraj jedno spotkanie w Orlen Lidze Panów, w którym miasto Szkła Krosno przegrało z zastalem Zielona Góra 87 do 99. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas zmienia. Krzysztofie, czy tam jeszcze jesteś? Oczywiście, że jestem Michale. Chciałem zapytać, dlaczego mówiłeś do mnie per pan, Coś się zmieniło w naszej relacji? Mm, nie, wiesz co, taki miałem kapers dzisiaj. Wiesz, po tym bifie przed tygodnia... <głos> no zapomniałem o naszym bifie. No właśnie, nasz bif. A ty zacząłeś, to... jeść, zacząłeś jeść mięso po tym bifie, czy nie. Nie? nie? nie, To się nie, nie. zmieniło, jesteś I wegański. Nie zmienił się też mój stosunek przyjacielski do ciebie, żeby to było jasne. Dobrze, cieszę się bardzo. U mnie Mówiłeś... też bez zmian. Wspaniale. Mówiłeś okrośnie, więc posłuchajmy. Halo? Dzwonię z przepięknego Krosna na Podkarpaciu. Miasto to słynęło i mam nadzieję będzie słynąć, że wspaniałego szkła. Znajduje się tutaj Krośnińska Huta Szkła, teraz już jest zwana inaczej po przeobrażeniach. Niemniej jednak wyroby szklane były znane na całym świecie i są przepiękne. A przez to, że ono jest jeszcze piękne jako miasto, to zapraszamy do zwiedzania, gdzie są zabytki i przepiękne miejsca do zobaczenia. Masz jakieś szkło z Krosna? Nie, nie wiem, muszę Siedem sprawdzić. Się? Natomiast jak, przypominam, że koszykarska drużyna z tego miasta nazywa się, nazywa się Miasto Szkła. Nomenomen. A z brzegu jak się nazywa? A Kotwica, Szkła? musisz pójść na stadion. Ciągle kotwica. Koledzy z Radia Koszalin, którzy są tu ze mną, e, kiwają głowami. E, to jest chyba zachwyt nad twoją wiedzą. Dziękuję, pozdrów naszych kolegów z Radia Koszalin. Na Pozdrawiam pewno się interesują sportem. Adam i Cezary tak interesują się sportem. W ogóle są dzisiaj w takich streczach e, od rana tutaj. Nie wiem, czy wiesz, realizują audycję. A ty nie? Nie, ja jestem dzisiaj w stroju pływackim. Ale w takiej piance, tak? Triatlonowej? 15 stopni będzie dzisiaj w Krośnie. Kończymy ten temat. Do zobaczenia, usłyszenia. Pa! Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa, tak.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 Uwaga, uwaga, czas podaje 10 minut po siódmej. Zapraszamy do trójki. Audycja z koło dziś poranna. Przemyśliwieckiej nad wszystkim czuwają Olga Szuczko, Monika Gosławska i Darek Pieruk. On odbiera telefony 22 i 7, trójek, z czego słyną nasze miasta. A my tutaj w składzie muszkietelskim trzyosobowym, Adam Iwaszkiewicz i Cezary Lejtan z Radia Koszalin i Michał Nogaś. Głośniej teraz. <mologiczny> nie bon z największego miasta w Polsce, z Cieszyna, ponieważ jest tak ogromne, że nie mieści się na terenie naszego kraju, zajmuje tarawiczek. Poza tym mamy przepiękną rotundę, która widnieje dla w 20-złotowym i najlepsze śledziawe kanapki. Zapraszam do Cieszyna. Ja. Voice Intergalactic na początek godziny drugiej. Mam nadzieję, że wszyscy już obudzeni. O, no właśnie. się rozkręcają. Duet. To czas na piosenkę dnia. Uwaga, to będzie jej tytuł. Brzmi jak Do tańca. So, how's your evening so far? Morning, Rachel. It'll be a I feel so free. Pierwszy od e, siedmiu lat singiel Madonny. To jest piosenka dnia dziś u nas. Madonna, to jest piosenka dnia u nas. Dziś Confessions 2, 15. album studyjny Madony, od, odbędzie się, chciałem powiedzieć, pojawi się 3 lipca 2026 roku. Niektórzy nie mogą się doczekać. A teraz sięgamy po książkę. Dobrze się czyta. No, nie udało się. Pamiętamy. Choć w barażach zagrali być może swój najlepszy mecz ostatnich lat, odpadli i nie jadą na Mistrzostwa Świata. Czyli, no, taka prawda, bo to zbiorowe emocje, by nie powiedzieć narodowe, cała Polska znów nie zagra na Mundialu. Chociaż niedawno graliśmy w Katarze. A przecież mamy osiągnięcia, a przecież nasi strzelali wybornie, a przecież gdy piłka w grze wyjdzie na strzał, śledzi jej lot cały świat, jak śpiewała w 1974 to były słowa Jana Szakowty, przypomnę sama Maryla Rodowicz. Nie pozostaje tym, których piłka nożna w męskim wydaniu fascynuje nic innego. Poza trzymaniem kciuków byśmy w 2030, gdy mundial odbędzie się w sześciu państwach na trzech kontynentach, w Argentynie, Hiszpanii, Maroku, Paragwaju, Portugalii i Urugwaju, byśmy tam wrócili, by nasze orły wróciły na największy światowy turniej, ale... Uspokajam. Możemy sobie w oczekiwaniu na początek tego tegorocznego i tego za 4 lata przypomnieć, jak to było od samego początku, od 1930 roku, bo ukazała się właśnie książka zatytułowana Mundiale, to jest Wielka Księga Kibica, poświęcona nie tylko polskiej reprezentacji. Książka adresowana do czytelników w wieku 9+, plus, czyli mogą czytać dziadkowie, ojcowie, wnukowie, ale także babcie, matki, córki, no wszyscy po prostu. Dyblując przez prawie stuletnią historię tej imprezy, mamy okazję przekonać się, jak zmieniał się nie tylko futbol, ale też cały nasz świat i co istotne pierwsze mundiale odzwierciedlały swoją epokę, ale z czasem sama piłka nożna zaczęła wywoływać zmiany społeczne. Tak piszą autorzy. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ autorami tej książki, przełożonej na Polski przez Joannę Majewską-Grabowską jest troje dziennikarzy, komentatorów, redaktorów sportowych z Ukrainy. Iryna Taranenko, Maria Worobiowa i Andrzej Stolarczuk. Do tego są jeszcze świetne ilustracje, no bo to książka dla dorosłych i dla dzieci. Autorstwa Anny Płotki i Marty Łeszak. Całość niezwykle kolorowa, jak to piłka nożna. Każdy mundial jest tu opowiedziany na kilka sposobów, poza statystykami, kto zdobył puchar, kto najwięcej goli. Autorzy przedstawiają też drużyny gwiazd wszystkich kolejnych mistrzostw świata. I uwaga, w aż dwóch na 22 mundiale są Polacy. W 1974 mistrzostwa w RFN, Dejna, Lato i Tomaszewski, aż trzech na 11, a w 1982 w Hiszpanii. Boniek. Są więc drużyny gwiazd, sylwetki największych odkryć czy przegranych, no a także informacje tylko na pierwszy rzut oka mniej istotne, pokazujące dobitnie to, że właśnie piłka nożna zaczęła wywoływać zmiany społeczne. Od razu odpowiem na pytania, które pewnie się pojawią o polskie akcenty. Są, no tak, poza tymi drużynami gwiazd mundiali z Polakami, także opowieść o kadrze górskiego i o Zbigniewie Bońku, Belo Dinotte, 80, przypomnę, występów w reprezentacji, 26 zdobytych bramek. Nie ma Roberta Lewandowskiego, ale też umówmy się, no on piłkarz wybitny naszej reprezentacji wysoko na Mistrzostwach Świata zajść nie pomógł. Skoro mamy za sobą akcenty polskie, to aha, warto jeszcze może wspomnieć, że zajmujemy 14 miejsce w klasyfikacji medalowej wszystkich Mistrzostw Świata. Mamy na swoim koncie dwa brązowe medale. Skoro polskie akcenty za nami, to może warto powiedzieć, że są też tu informacje o innych drużynach i o każdym z mundiali osobno. I to jest naprawdę niesamowity przegląd wiadomości na temat historii piłki nożnej i największego turnieju na świecie. 1930 w Urugwaju, pierwszy mundial w trakcie meczu Rumunii z Peru. 3-1 wygrała Rumunia. Zawodnik peruwiański Placido Galindo, 6 występów, zero bramek, jako pierwszy w historii Mistrzostw Świata został usunięty z boiska. Sędziowie nie używali wtedy jeszcze ani żółtych, ani czerwonych kartek. Dlatego gracz został ustnie poproszony o opuszczenie morawy. Kartki pojawiły się na Mistrzostwach Świata dopiero w 1970 roku. I tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo świetnych informacji w książce Mundiale Wielka Księga Kibica, którą mam dla Państwa. Można do mnie pisać. Radio.PL I jeszcze jedna ważna informacja na koniec praktyczna. Ta książka się do małego plecaka czy torebki nie zmieści, bo ma naprawdę potężny format. 27,2 policzyłem na 37 cm, czyli tylko w wielkim plecaku można mundiale nosić i pisać do mnie w tej sprawie. A tę piosenkę pamiętamy doskonale. To Pudelsi, o tym jak nam nie wyszło, ale kiedyś znowu nam się uda. Prawda, panie Ceneiro? Zadzwonił do mnie trener i uznał mnie chociaż jako rezerwejro. Oglądam mój Dalejro, Słabki dla Żurnale i roz, propagandę i wiedzieć, kogo teraz wystawi trener. Wszadni podchodzę do trener. Daj szansę, zostanę bogaty. Nie daje trener szans. Pan z wejra, journaleiros, propagandeiros. Pytają, kto zarabiał, kto stracił na futboleiros, W akcie skruchy desperacji i rozpaczy.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 Jest 7:30 audycji korannej skrót serwisu Anna Kowalik-Blankati. Przemysław Kral, prezes upadającej giełdy kryptowalut Zonda Krypto od tygodnia jest w Izraelu, ustalił Onet. Według portalu oznacza to, że nie ma możliwości sprowadzenia go do Polski. Osoby, które zainwestowały pieniądze na giełdzie nie mogą ich odzyskać. Pokrzywdzonych może być kilkadziesiąt tysięcy osób. Codziennie do prokuratury zgłaszają się setki kolejnych. Przed tygodniem prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie oszustw i prania pieniędzy. Przyjadą do Warszawy, żeby protestować przeciwko planowanym wariantom trasy A50. Mieszkańcy gmin położonych na południe od stolicy, m.in. Tarczyna czy Prażmowa, obawiają się utraty swoich domów i gospodarstw. Dlatego w południe będziemy protestować przed siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mówi wójt gminy Prażmów, Michał Kmiecik. Chcemy współuczestniczyć w wyborze wariantu, który bezpośrednio może dotknąć naszego życia i dlatego jedziemy do Warszawy, żeby w kulturalny sposób, choć nie, nie wiem czy spokojny, bo emocje są, wyrazić swoje zdanie. Trasa 50 ma być obwodnicą aglomeracji warszawskiej. Rozpoczęcie budowy planowane jest za 6 lat. Donald Trump zagroził nałożeniem nowych ceł na Wielką Brytanię, jeżeli ta nie zniesie podatku od usług cyfrowych. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Daily Telegraph amerykański prezydent powiedział, że nałoży duże cła na Wielką Brytanię, jeśli ta nie zniesie podatku, który jest postrzegany jako niesprawiedliwy i wymierzony w amerykańskie firmy technologiczne, takie jak Apple, Google i Meta. Pełny serwis trójki o ósmej. 29 minut do ósmej ekonomia. dziś Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Leki biologiczne made in Poland. Polfarma dostaje potężne dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozwój Centrum Produkcji Leków Biologicznych. Umowę w tej sprawie podpisała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Projekt ma zapewnić większą dostępność nowoczesnych leków biologicznych w Polsce i Europie, skrócić łańcuchy dostaw oraz wzmocnić biotechnologiczną niezależność naszego kontynentu. Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że to część dużego projektu, który jest realizowany dzięki powołaniu funduszu wsparcia polskich technologii krytycznych. 4 miliardy złotych w tym funduszu krok po kroku zamienia się na miejsca dla przełomowych inwestycji i dla aplikacji przełomowych technologii i dla aplikacji tych przełomowych technologii przez polskie firmy. Inwestycja wpisuje się w politykę wzmacniania bezpieczeństwa lekowego kraju, a do katowickiego kongresu gospodarczego powrócimy jeszcze po godzinie dziewiątej w programie Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Marka Klapy. Rynek samochodów elektrycznych rośnie. Ten rok może być rekordowy pod względem sprzedaży samochodów elektrycznych na polskim rynku. Tak oceniają eksperci. Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Elektromobilności powiedział w kuluarach właśnie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że pośrednio wpływa na to geopolityka. Idziemy potencjalnie na rekord, chociaż mówię to z pewnym też jeszcze znakiem zapytania w tle, bo my sami zakładaliśmy, że my nie będziemy w stanie przebić poziomu zeszłorocznego z racji tego, że ten rynek w zeszłym roku został oczywiście sztucznie niejako napompowany programem nasze auto, jednak to co się dzieje na świecie, geopolityka i też to, że ceny samochodów elektrycznych utrzymują się na niskim poziomie pomimo zakończenia naszego auto sprawia, że ten rok może być znów rekordowe. Ekspert dodał, że ceny samochodów elektrycznych z każdym miesiącem stają się coraz bliższe cenom samochodów konwencjonalnych. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,25, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 4,90. Na program zaprasza jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia Autoglas imienia. Dziś od 6.00 pytamy Państwa o to, czego słyną nasze miasta, za co warto je pochwalić i dlaczego warto je odwiedzać. Halo? Dzwonię do Państwa z Czeladzi, z najstarszego miasta Zagłębia Dąbrowskiego. Pochodzenie naszego miasta datuje się na XIII wiek. Najcenniejszą rzeczą, legendarnie o jakiej się mówi u nas, jest Katarzyna Włodyczkowa. To jest jedna z niewielu czarownic w Polsce zrehabilitowanych. Bogata wdowa 19, żyjąca w XIX wieku, no, histori o historii można poczytać. W Czeladzi, sprawdziłem, będzie dziś 15 stopni. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. 22,7. Przypomnę, że dziś pytamy o miasta, a najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy kubkiem albo koszulką programu trzeciego. A już za chwilę przeniesiemy się z brzegu skąd dziś hen hen nad Balaton. na temat e, dzisiejszego zagadnienia, jeśli chodzi o to, z czego słyną e, nasze miasta. Otóż ja pochodzę z Siedlec, e, teraz naprawdę tam nie mieszkam, ale pochodzę i mam sentyment do tego miasta i zaczęłam się trochę zastanawiać, z czego tak naprawdę słyną Siedlce. I przypomniało mi się kiedyś, że osoba, która nie wiedziała akurat, że jest tam z, e, Siedlec, mój rozmówca, powiedział takie zdanie kiedyś. Zimno jak na dworcu w Siedlcach. I tak sobie właśnie to przypomniałam. Zzwonię do Państwa, bo chciałam powiedzieć o Szczytnie i chciałam, żeby wszyscy z Polski przyjechali do Szczytna. Bo jest cudownie i to przez cały rok tutaj jest cudownie. Ja tu się przeprowadziłam z Krakowa i jeśli ktoś szuka właśnie tego klimatu, takiego spokojnego, małego miasteczka, ale jednocześnie z atrakcjami, to jest to idealne miejsce do życia. Bo nie tylko mamy tutaj dwa jeziora w centrum miasta, Piękne parki, zabytki do zwiedzania, ale mamy świetną kuchnię mazurską. <głos> Dlatego nawet warto przyjechać. Doszczytna, przypomnę. Za 22 8. Przegląd prasy zagranicznej. I będziemy teraz, bo u nas to możliwe, w dwóch państwach jednocześnie przenosimy się na Bałkany. Europa Środkowo-Wschodnia dziś nas interesuje. I łączymy się z Piotrem Piętką. Niedawno w dwóch krajach, na Węgrzech i w Bułgarii, odbyły się wybory parlamentarne. Ważne i jak się zdaje przełomowe, to zapytam na początek, czy prasa w tych krajach nadal nimi żyje? Tak, oczywiście. Na Węgrzech wiemy już, że 9 maja władzę w kraju przejmie nowa siła polityczna. Ale ta stara, czyli Fidesz, wykorzystuje te ostatnie dni, żeby wycisnąć państwo jak cytrynę. Dziennik nyps opisuje uroczystość, jaka odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z okazji Dnia Policjanta i Strażaka. Urzędujący jeszcze minister Szandor Pintér z Fidesu, uhonorował z tej okazji wielu zasłużonych funkcjonariuszy, a także wysoko postawionych oficerów. Jak opisuje gazeta, wielkie było zdziwienie uczestników wydarzenia, kiedy okazało się, że jednym z odbierających nagrody jest osobisty kierowca samego ministra. Dziennikarze chcieli o to zapytać polityka, ale okazało się, że uciekł przed nimi przez parking podziemny. Tymczasem dziennikarze nadal badają ten cały system tworzony przez 16 lat pod rządami Fidesu. Szef węgierskiej dyplomacji w niedawnym wywiadzie dla Teleksa powiedział, że firma jego żony nie dostawała żadnych państwowych zleceń. Może to i prawda, ale portal Control doszukał się informacji, że państwowe przedsiębiorstwo zajmujące się grami liczbowymi i hazardem na Węgrzech wspomagało przez lata firmę, której właścicielką jest siostra obecnego jeszcze ministra spraw zagranicznych i jego w ciągu ostatnich y, kilku lat było to niemal 3 miliony złotych, ale ostatni przelew miał miejsce w styczniu tego roku na kwotę około 350 tysięcy złotych. Oczywiście w przeliczeniu. Wydaje się jednak, że wiatr zmian poczuli też urzędnicy, bo portal Nate, Nate, Nate informuje o postępowaniu Urzędu Górniczego wobec jednej z firm rodziny Wiktora Orbana. Wśród 40 takich dochodzeń, y, które ustalają, czy dana firma górnicza nie wydobywała więcej niż y, no ma pozwolenia, znalazła się firma Hachot Tyzek Kft. Oczywiście nazwa nic Państwu nie mówi, ale właścicielami tej firmy są Giozy Orban i Giozyny Orban R.J.B. 3. Te osoby to ni mniej, ni więcej, tylko brat i matka ciągle jeszcze urzędującego premiera Wiktora Orbana. Nie jest to najbardziej dochodowa firma rodziny Orbanów, ale również przynosi zyski sam fakt, że państwowy nadzór wnosi sprawę przeciwko niej, i jest już godny podkreślenia i świadczy o pewnej no, większej niż wcześniej odwadze urzędników. Przenieśmy się tymczasem do Bułgarii, bo tam wspomnienia wyborów i powyborcze rozliczenia są bardziej świeże. Największy dziennik w tym kraju 24 Czasa informuje, że aż 21 wybranych w niedzielę posłów złożyło oświadczenie, że nie przyjmuje mandatu. Tradycyjnie liderem w tym zestawieniu jest partia bułgarskich Turków DPS. Tam stosują taką prostą zasadę. Wystawia się popularnych burmistrzów, którzy mają za zadanie ściągnąć jak najwięcej głosów, choć parlamentarzystami zostać nie chcą. Tu jeszcze jedna ciekawostka bułgarskiej specyfiki wyborczej. Prawo daje możliwość startu w więcej niż jednym okręgu, więc taka liczba rezygnujących posłów teoretycznie się zwiększy, bo, bo nawet były prezydent, lider bezapelacyjnego zwycięzcy wyborów, czyli postępowej Bułgarii, również startował w dwóch okręgach jednocześnie. Dziennik Trud informuje o inicjatywie jest skrajnie prawicowej i prorosyjskiej partii odrodzenie wazrażdane. Ma to związek z wczorajszą decyzją krajów Unii, a szczególnie Węgier, czyli uruchomieniu pożyczki do sfinansowania pomocy dla Ukrainy. Otóż partia chce, aby parlament głosował nad rezolucją zobowiązującą nowy rząd do zablokowania tej pożyczki. Oczywiście partia nie będzie miała w parlamencie zbyt dużej siły, bo ona ma tylko 12 posłów, ale nie wiadomo do końca, jakie jest stanowisko zwycięzców. Frumen Radew jako prezydent jako prezydent kraju blokował pomoc wojskową do Ukrainy, więc no, ta sprawa nie jest jeszcze dla odrodzenia przegrana. O czym z Budapesztu mówił Piotr Piętka? Przegląd prasy zagranicznej. A w studiu Przemyśliwieckiej Renata Grochal. Dzień dobry. Co dziś w Bez Uników? Dzień dobry. Dzisiaj w Bez Uników gościem będzie Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej i będziemy rozmawiać o sensacyjnej dymisji szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza, który stwierdził, że jest wrogiem publicznym tej ekipy rządzącej. Odszedł z BBN-u. Tu oczywiście jest bardziej skomplikowane Porozmawiamy też o kryptowalutach, o tym, czy y, służby polskie wiedzą, jak sprowadzić do naszego kraju prezesa zonda kryptoprzemysława Krala, który, jak donosi Onet, od tygodnia jest w Izraelu, a Izrael, jak wiadomo, swoich obywateli nie wydaje. Zapraszam no, zdała, oczywiście zdała na zdała godzinę. Zdaje być rozwojowa. O 8.13, niech zgadza Serdecznie zapraszam. Dlatego, Grochal, dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia już za pół godziny. Równo, pół godziny. A teraz bym chciałbyśmy już zacząć grać. Lista przebojów dzisiaj o 19.00, przypomnę. Czy głosy oddane? Poleca się szczególnie duet z Myśliwieckiej 357. Bob and Carolina. Właśnie mi mija dziesiąty miesiąc w tunelu światła na razie brak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 w zasadzie, w zasadzie to nie drąż już. No wysącz, sącz, sącz Jadwiga, Już łączysz i kraka gród. Więc już kończ, kończ, kończ Jadwigo. Tu ludzi skorzysta w bród.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 Nie wiem, wojują listę przebojów? Sprawdzimy po 19.00. Można głosować poprzez naszą stronę. Tam było takie wspaniałe nowy Sącz, Sącz, Sącz. Halo? Dzień dobry, ja dzwonię z Konina. Taka ciekawostka, gdzie znajduje się najstarszy słup drogowy na szlaku bursztynowym. Wyznacza on odległość około 52 kilometrów między Kaliszem a Kruszwicą. I Konin znajduje się po środku. To jest z Piaskowca taki najstarszy słup drogowy. Do Konina zatem jedźmy. Albo dokąd? Chciałbym się pochwalić swoim miasteczkiem. Chodzi dokładnie o, o miejscowość Kruszwica nad jeziorem Gopło. Zapraszam latem nad wodę. Zamek Popiel. Legenda o tym królu. Brzmi jakby się panowie umówili. My się umówiliśmy na wyjątkowy piątek dziś. Nie będzie opowieści o zwierzętach. Wrócą za tydzień. Bo dziś mijają 44 lata. I z tej okazji Specjalne wydanie cyklu Kuby Ambrożewskiego Piosenka do wyjaśnienia ABC The Look of Love. Słuchaczom i słuchaczkom trójki w tym mówiącemu te słowa utwór ten kojarzy się niezmiennie ze wstępem do notowań listy przebojów programu trzeciego. Paradoksalnie jego historia w zestawieniu jest wyjątkowo skromna. To jednorazowe zameldowanie się w poczekalni 21 sierpnia 1982 roku. Historia samej piosenki jest już jednak o wiele bardziej frapująca. Opowieść wypada rozpocząć w 1979 roku, kiedy 30 letni już producent i kompozytor Trevor Horn zakłada grupę o nazwie The Buggles. Projekt będący swego rodzaju pastiszem nowofalowego brzmienia odnosi natychmiastowy sukces za sprawą singla Video Killed The Radio Star. Mniej więcej w tym czasie postpunkowo-elektroniczna formacja Vice Versa z Sheffield zmienia szyld na ABC. Na czele grupy staje jej nowy wokalista, były dziennikarz muzyczny Martin Fry. Fry deklaruje, że ma duszę pankowca, ale jest jednocześnie zafascynowany muzyką disco, co czyni ABC projektem przewrotnym i konceptualnym. Kiedy jednak przychodzi do nagrania pierwszego singla Tears Are Not Enough, zespołowi wyraźnie brakuje doświadczenia w studiu. Ich ambicje daleko wyprzedzają możliwości. Wtedy w tej układance zjawia się nie kto inny jak Trevor Horn. Kurz po sukcesie Video Killed the Radio Star na tym etapie wyraźnie Uraźnie już opadł, a ciąg dalszy kariery Horna trudno nazwać logicznym rozwojem. Dołącza bowiem do składu grupy Yes, chcącej odświeżyć swoją kreację w nowej dekadzie. Ale z drugiej strony tworzy brzmienie synt popowego duetu Dolar, który nieoczekiwanie trafia do serc krytyków. I to właśnie płyta Dolar ze swoim filmowym wręcz rozmachem daje ABC impuls, by zaprosić Horna do współpracy. Jeśli wyprodukujesz nasz album, staniesz się najmodniejszym producentem na świecie, mówi ponoć Hornowi muzyk ABC Steve Singleton. Producent jest pod wrażeniem tej zuchwałości. Po pewnym czasie zaczyna rozumieć, o co chodzi w pomyśle ABC na muzykę. To jak Bob Dylan, poza tym, że w miejsce akustycznej gitary jest disco. Facet śpiewa o tym, co naprawdę czuje, ale muzyka musi pasować do klubu tanecznego. Album The Lexicon of Love, na który trafia również The Look of Love, łączy dyskotekowy blichtr z elegancją a la James Bond, erudycją muzyczną byłego krytyka i orkiestracjami, które przypominają o twórczości Berta Bakaraka. Ich autorką jest dziś legendarna aranżerka, ale wówczas nowicjuszka, Anne Dudley. Wspominała później, że podczas nagrania napisanych przez nią partii przez 30-osobową orkiestrę w studiu Abbey Road była prawdopodobnie najmłodszą osobą w pomieszczeniu. The Look of Love, wydane jako trzeci singiel z albumu latem 1982 roku, było spełnieniem marzeń o idealnym popowym utworze. Niesamowicie chwytliwym, a zarazem posiadającym emocjonalną głębię i autoironicznym. Jak większość tekstów na płycie, ten również miał wymiar autobiograficzny. Z Martinem w tamtym czasie zerwała bowiem dziewczyna, co wokalista mocno przeżywał w swoich tekstach. W piosence padają słowa, gdy Twoja dziewczyna zostawiła Cię na chodniku, na co kobiecy głos wypowiada słowo żegnaj. Horn wymyślił, aby ten jeden wyraz nagrała właśnie była dziewczyna Martina. Ta sama, która zainspirowała te wszystkie piosenki. I to właśnie jej głos słyszymy w nagraniu. Piosenka do wyjaśnienia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 Halo mobilki, dostarczam dobre wieści.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 26 kwietnia, godzina 19. Na koncert zaprasza sponsor firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych. Przeceny XXL w Media MediaExpert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 lat 0% i do sierpnia nie płacisz RSO 0%. Media masz. Żegnamy reklamy.